najgłupszy polski podcast znowu nadaje. Cześć, jestem Krzyżmen, a wysłuchacie podcastu Jaskinia Głupoty. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o zwierzętach, o prezerwatywach, o AC Drinkers, o piasto brazolu, o kurce, no i tyle w tym odcinku, więc odcinek będzie dość krótki, mam nadzieję, że przebije prób 15 minut, czyli w moim standardzie będzie to już odcinek, a nie pół odcinek, bo nie chcę sobie tych połówek robić. No ale no, bądźmy trochę uczciwi i tak, do, do tam 15 minut to jest pół odcinek. Dobra, słuchajcie, taki news taki takich początkowych, to wam powiem jedno, że dostałem nowy telefon. Dostałem nie kupiłem sobie tutaj, bo moja mama sobie akurat kupiła nowy telefon, jakąś dotychową Nokię, a mi się został stary telefon, no bo jak wiecie, jeśli słuchacie mojego podcastu, no to mi telefon zajebali, że tak brzydko powiem. No i zajebali mi ten telefon, miałem jakąś taką Nokię starą, jest na, jest na obrazku jakiegoś odcinka, chyba to, był, hmm, chyba to była jakaś dogrywka. Był odcinek taki uzupełniający, jaki, jakiś tam odcinek z diptahonu, chyba możecie sobie znaleźć. Teraz akurat tego nie pamiętam, no ale taki miałem. I teraz mam Nokia E51, co jest w niej takiego niezwykłego? Znaczy, niezwykłego, fajnego, że ma kartę Wi-Fi, czyli że mogę sobie przeglądać internet całkowicie za darmo, jeżeli tylko jest sieć. No i właśnie mam taką, mam taką taktykę, że do snu sobie zawsze słucham podcastów. Yy, no i lubię pisać też komentarze. Znaczy lubię. Wiem, że, yy, wiem, że prowadzący lubią dostawać te komentarze, więc ja, no, ja nie będę no, będę im pisał te komentarze, bo sam bym chciał dostawać komentarze. Yy, no i tam im piszę, yy, ale muszę do tego wstać, włączyć monitor, w, nie, włączyć monitor w tym laptopie, napisać im ten komentarz, światło, laptopa mi daje po oczach, że tak wyrwany jestem w ciemności, a tutaj sobie biorę do ręki komórkę, piszę decyzję i jest po wszystkim, więc to jest na pewno plus. Yy, no i tyle, we wstępie właściwie zapraszam Was do odcinka, bo nie ma co się rozgadywać. <śpiewanie> Przemo, Przemo, brak, brak, nie na temat będzie teraz, nie na temat, nie na temat. Jedziesz swoją ciężarówką taką, a ten ziomek praca chyba stała się wymówką, by dyktafon <trag> wieść na pace. Wieś na pace, po na pace, na placę. Bez pośpiechu, wręcz pomału w Przemku rodzi się dylemat, czy nagrywaj, brak, brak sygnał, gdy wychodzi nie na temat. Nie na temat, nie na temat, nie na nie na temat. Po dźwięki taki cel możesz go usłyszeć dzięki dobra, no to o czym mamy mówić? Macie jakieś zwierzęta w domu? Ja kiedyś miałem rybki rybki dostałem w jeden dzień i zdechły na drugi dzień. Znaczy nie, dobra, miałem je tam w tydzień, ale na, na początku trzymałem je w opakowaniu po lodach, no bo nie miałem akwarium, miałem okazję mieć rybki, to sobie myślę, czemu nie? No i tam wkładam je do tego opakowania po lo lodach, daję wodę, czy może w odwrotnej kolejności, ale jakoś tak. No i sobie tam pływają, daj im pokarm, bo pokarm akurat miałem. Na drugi dzień chyba dostałem taką szklaną kulę jako akwarium, bo tam większego się nie opłacało kupować, bo to była jedna rybka, raczej było wiadome, że ona wręcać, że później sobie technie bez żadnego, a tam więcej rybek i tak i tak bym nie miał. To była rybka taka tylko, żeby mieć jakieś zwierzątko, żeby się podniecać, że juchu, mam zwierzątko, czy tam rybka, czy nie, no to tam, ale nieważne. No i, no i co się stało? Otóż po tygodniu jedna pływała sobie do góry brzuchem, nie wiem czemu, w białe kropki była i sobie pływała do góry brzuchem, a druga druga była pod kiblem. Tylko nie wiem, jak się dostała do kibla, bo żeby dojść do kibla ona musi przebiec, przebiec przeskoczyć, czy pokoje. Jakbym miała sobie tak skakać przez trzy pokoje, no to jej by było ciężko, ciężko. zaważywszy na, na to, że ona tam nie miała wody, no to nie wiem, jak ona to zrobiła. Ja jakbym był rybką, chyba bym tak nie umiał, no ale nieważne. Dobrze, dlaczego mówię o tych rybkach, dlaczego mówię o zwierzętach? Otóż dowiedziałem się, że w miasteczku w stanie Kentucky w Ameryce, w miasteczku rabbit hash, Prezy burmistrzem jest. rasy Border Collie, Lucky Blue. Yy, nie wiemy za cholerę jak oni ją wybierali, ale jeszcze ciekawsze jest to, jak ona tam sprawuje rządy. Yy, co ona tam robi, jakieś takie ustawy czy coś takiego. Nie no ustawy może nie, ale jak rządzi tym miastem, jak organizuje jakieś imprezy albo coś takiego. Yy, jak są jakieś prezy, to podpa podpadł to na ten prezydenta miasta Lucky Lou i taki pies między wystawionym językiem pewnie tam jest. Yy, ale ciekawi mnie te, też jeszcze jak, jak się odbywają spotkania z jakimiś tam swoimi doradcami czy, czy, czy czegoś takiego. Oni tam gadają, gadają, czy tam należy usprawnić, a pani prezydent Lucky Lou, Lucky Lou tylko. <śmiech> No nie wiem jak to by wyglądało, no, ale ja chętnie bym się dowiedział, nie, nie wiem, w tym artykule nie ma za bardzo tak opisane, jak to jest, no ale ciekawe, prawda? Mój kolega opowiadał mi też, że było coś takiego, że kota zarejestrowali jako członka rodziny. No i tam fajnie kot był członkiem rodziny, ale w rodzinie był morderstwo, że coś takiego, no i... Każdy członek rodziny był y, proszony jako świadek, no i oczywiście kot też został poproszony. Y, no i tam piszą w listach, że on nie może mówić, bo to jest kot. Ale co, że nie szkodzi, że kot, członek rodziny będzie zeznawał, ale on umie tylko miał. czyli Nie szkodzi, my damy tłumacza, my wszystko zajmiemy, y, my się wszystkim zajmiemy. No i nie wiem jak ta sprawa się rozegrała, ale muszę wam powiedzieć, że Amerykanie no to takie trochę uparte są. No, i z tym kotem, no to to chyba było już przegięcie. Nie wiem, jak to przesłuchanie musiało wyglądać, no ale na pewno było fajnie. Ale to nie wszystko o zwierzętach, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Otóż, mam jeszcze coś o kozie. Otóż, w, chyba wie to jest, w Nigerii policja zatrzymała kozę pod zarzutem napadu z bronią w ręku i prób dokonania kradzieży. Pierwsza rzecz. Ciepiajmy się słówek, napadł z bronią w ręku, koza ma, kopy... koza ma łapy, nie nie ręce, tak? Łapy ma, nie wiem, no ale na tych łapach czy na czymś tam nie ma palców, tylko ma kopyta koza, więc jak do cholery mogła utrzymać broń, nie wiem, dwoma rękami by trzymała, trzecią by w języku, językiem coś tam naciskała spust, e, no ale tam dajmy dalej, rzecznik policji w mieście Il... Ilorin, Mohamed powiedział, że grupa ludzi zaczęła ścigać kilku wyżków, którzy usiłowali ukraść samochód. Jednak jednemu udało się uciec, a drugi zamienił się w kozę. No i tutaj się zaczyna coś ciekawego. Otóż. E, cholera, coś tu na to mi nie chce działać. Nasz znaczy, touchpad mi nie chce działać, będzie musiał użyć myszki. A nie, jednak nie słychać myszki. Więc tak, białą, czarną, ko białą, czarną kozę więc, przyprowadzili więc na posterunek i twierdząc, że jest to złodziej, który za pomocą czarnej magii zmieścił się w kozę, oskarżył zwierzę o próbę kradzieży Mazdy 323. Zwierzę w areszcie jest od piątku. Eee, no i... E, powiedzcie mi, czy rząd Nigerii, znaczy nie rząd, bo rząd to nie, ale czy policja w Nigerii jest na tyle głupia, e, żeby aresztować kozę, bo się... Przez czar bo się łodziej przez Czarną Magię zmienił w kozę? E? Dodam tylko, że wiara w Czarną Magię jest bardzo powszechna w wielu rejonach Nigerii, ale to chyba nie usprawiedliwia tego wszystkiego, bo policja powinna się kierować rozumem i no i w Czarną Magię jednak nie wierzyć. Dla mnie sprawa jest głupia trochę, no ale tu dowodzi właśnie jako, jaka tam jest policja. Dobra. Eee, następny temat, już 5 minut, nie, 5 minut, Nawet będzie szósta minuta mojego gadania. Eee, znaczy u Was to będzie chyba już nawet ósma minuta, a ja, ja już jestem właściwie w środku, co dowodzi, że odcinek będzie krótki. No ale nie będzie to pół odcinek, bo jeszcze co, co najmniej z siedem minut będę mówił. Eee, dobra, eee, ten w Anglii się będzie żenił ten cały książę William, tak? Tak on się nazywa? Do końca nie wiem. No ale jakaś firma produkująca prezentatywy wymyśliła produkt ze mottem przewodnim Zepraksuj się i myśl o Anglii. Co to będzie? Otóż na, no, na to wydarzenie doniosłe jak ślub księcia Williama firma produkująca prezentatywy, nie wiem jak to się nazywa, Crown Jewels czy jakoś tak, wydała paczkę, pre, paczki prezerwatyw. Nie wiem ile tam będzie. Paczka z trzema prezerwatywami będzie kosztować 5 funtów, a 9-opak 13-50 funtów. Jest to produkt kolekcjonerski, co należy zauważyć. No i nie wiem o co tu chodzi w tym kolekcjonerskości, że ma jakieś super opakowanie, czy jakiś nadruk na, na lateksie, czy może nie wiem, jakiś na tym czubku takim jest korona, czy coś takiego tym po co to robić? Przecież yy, nie postawię sobie tego na półeczkę, i będę się cieszył, że. O, tutaj zdobyłem produkt kolekcjonerski, prezerwatywę. Zobacz, jaka fajna prezerwatywa! możesz nawet wypróbować. Znaczy, no, bez tego próbowania. Yy, no i, i tam się cieszę, że mam prezerwatywę. Juhu, mam prezerwatywę z okazji ślubu księcia Williama. Yy, no, ale, mm, ale co, ani tego się nie użyję, no bo. To jest trochę takie no, 5 funtów za 3 prędkozatywy. To jest trochę drogie. Ile tam funt kosztuje? Dajmy na to 5 zł. To 25 zł za 3 kondomy no co to, to jest chyba trochę drogę, znaczy ja nie wiem, ja się nie orientuję, ale tak mi się wydaje. Zatem jeżeli to jest projekt kolekcjonerski, no to tak trochę szkoda, szkoda tam yy, używać coś, co jest dosyć limitowane, więc nie wiem na co to zrobić, jaki jest tego zamysł, no ale pomysł jest iście do dupy. W ogóle ciekawe jakby to w Polsce było, jakby była monarchia, na przykład mamy króla Komorowskiego i... Dajmy na to, że ma jakąś córkę, znaczy nie wiem, czy tam ma jakieś rodzeństwo, jakieś dzieci, jeśli ma, to pewnie już wyszły za mąż, ale no, dajmy na to jakiś Czesław Komorowski, jest syn, się okazuje, jakiś nieślubny Komorowskiego, no i wyprawia się wesele. No i co by, było, co by mogło być w Polsce? Takie, no zastanówmy się. Bączki może, tak, bo te bączki niby wypuszczają, znaczy nie wypuszczają, tylko będą dawać w prezencie, chyba, nie wiem, jakby coś z Unią Europejską, no w każdym razie myślą, że bączki wypromują Polskę, co jest dosyć takie głupie, bo bączki są takie trochę dziecinne, no i nie za dobrze by pokazywały Polskę, no. To mniej więcej tyle w tym temacie, koniec takich newsów internetowych, teraz porozmawiajmy trochę o mnie. Jak dobrze wiecie, lubię chodzić sobie na koncerty i lubię też zespół AC Drinkers. Zespół AC Drinkers będzie grał akurat w Katowicach. No i już się tak ucieszyłem, banan na ryju miałem dosyć duży, ale jest jedna rzecz niemiła. Nie ma tego koncertu na stronie zespołu. No, no dobra, może nie być, no ale, no ale przemilczmy ten fakt, fajnie, że jest koncert. Nie ma też na oficjalnym forum AC Drinkers, na którym praktycznie każde koncerty są opisywane, No ale możemy przeoczyć ten fakt. Ale yy, całość będzie na Festiwalu Studenckim, znaczy nie studenckim, ale przeglądzie amatorskich zespołów Faza. No i tutaj już mi nie podpasowało coś, bo widziałem ceny biletów, że chyba 5 zł dla, dla studentów, 10 normalnych studentami, coś mi zapachniało, nie za fajnie. No i co? No przemiliczmy ten fakt, jedziemy dalej. Do klubu można wejść tylko od 18 lat, jak już to z opiekunem. No i tutaj zaczęło się robić nie fajnie już się zaczęło już robić bardzo niefajnie, no bo nie mam z kim, może z siostrą, pojadę, może z siostrą, ale siostra, słuchajcie, jest w Krakowie w tym czasie, no ale przecież to na pewno weekend będzie, yy, będzie na pewno w weekend, przecież przyjedzie tutaj, przemijmy ten fakt zaznaczone dobrze jest, ale jak zobaczyłem, że to jest 31 marca, to mną krew wstrząsnęła. Ludzie, kto normalny robi festiwale w czwartek, jak już to festiwale się robi czwartek, y, piątek, sobota, sobota, niedziela, a nie do cholery czwartek, piątek. Poza tym y, 31 marca to jeszcze chyba będę mógł być, bo chyba 1 marca gdzieś wyjeżdżam, czy chyba, no dobra, nie będę Wam o tym mówił, to nie ten czas, nie ten podcast. Y no, yy, no to 31 marca może by... może bym był, no ale do cholery, no kto normalny organizuje festiwale w czwartek? Kto normalny? Chociaż w piątek chyba bym się jeszcze udało, tak, w piątek by się udało, ale w sobotę nie. Więc piątek dobra czas, czwartek niedobry czas do dupy. Yy, dobrze. No to chcę tylko pogratulować organizatorom festiwalu Faza yy, za dobry dobór dniów. No to może ja sobie zrobię krótką przerwę, a do was powrócę za sekundę. Czemu ta sekunda miała służyć? Temu, żebym sobie mógł otw otworzyć dwie strony z Wikipedii, bo bez tego no, pamięć może mnie omylić. Otóż, o co chodzi? W radiu leci reklama no, preparatu na kaszel z piastprazol. Nic by w tym nie było dziwnego, bo radiowej reklamy z jakiej tam jest? Żanet kaletą, nic nie przebije, przypomnijmy to. Yy, nazywam się Żanetka Kaleta. jestem położną z wieloletnim doświadczeniem, no i już po polskich słuchających RMF-u krew zalewa, no ale walić to. Yy, jest nowa reklama Piast prawo. i tutaj w ogóle połowa normalnych idiotów polskich się skapnie o co chodzi, yy, ale już ktoś jak kto minimalnie historię zna i chociażby w szkole podstawowej się człowiek uczy, będzie trochę wkurzony. Otóż pada, jest scena niby z tego turnieju w radiu, no i podaj, nazw, podaj, jak nazywał się pierwszy król polski, Piast, pada odpowiedź. No i mnie krew zalewa. Kurde, przecież Piast to jest nazwa to jest dynastia w ogóle, dynastia Piastów. No ale nieważne, wkratuje w Wikipedii Piast. Piast to jest legendarny plasta dynastii Piastów. Jest legendarnym tym, no jednym z przywódców pierwszych Polan, no i ludzie, tu pierwsze, we, opisywał go między innymi Gal Anonim i to, tu nie chodzi o to, że Gal Anonim nie jest wiarygodny, bo tam jak Gal Anonim nie jest wiarygodny, to nie wiem, raczej jest wiarygodny chyba, ale mało ludzi go opi opisywało i jest on legendarny, ludzie. Gwiazd nie ma udokumentowanego tego, że w ogóle istniał. Oczywiście są obrazy i no... Yy, są obrazy i ogólnie no raczej istniał, ale nie ma tego na 100% wiadomego. Może się mylę, ale jakoś tak. Yy, jakoś tak na pewno było. Yy, ale nie o to chodzi. Zrób... weźmy po prostu pierwszy lepszy przykład. Przecież pierwszym królem Polski do cholery był Bolesław I Chrobry. Prześli byli sami księcia Polski, nawet nie Polski, a Polan chyba, dokładnie nie pamiętam, bo to już było dawno, ale to są podstawowe informacje i wiesz, Boże, więcej kto normalny by tak odpowiedział, kto? Poza tym, kto się pierwsze Wam myśl rzuca? Podaj pierwszego ja Polski, Wolesław Hraury, tak? No ale, no dobra, przemijmy to, w Polsce mamy idiotów, nawet jakiś idiota mógłby palnąć Mieszko pierwszy, ale kto do cholery powie, że Piast? to do cholery powie, że Piast, przecież ja, do, ja nawet nie wiedziałem, że Piast istnieje. A ja trochę historię lubiłem w podstawówce i teraz też dosyć lubię. Więc kto by palnął, że Piast? Rozumiem, może być też z dynastii Piastów, ale w Polsce nikt tak chyba nie kombinuje, żeby dojść do tego, że Piast. Poza tym, znając taki teleturniej to chyba... Żaden teleturniej by nie wymyślił sobie tak, żeby odpowiedź na kto był pierwszym królem Polski byłby Piast, bo Piast, jeśli chodzi o członka dynastii Piastów, jest dosyć zległe i coś jest do dupy. Trochę mnie ta reklama wkurza, bo... no bo... No nie wiem, to jest wkurzające i później jeszcze dodaję oczywiście. A podaj nazwę pierwszego preparatu, blablabla, bla bla, Piast prawdopodobnie. No, mogliby inną reklamę wymyślić, bo dla mnie nie jest to trochę wkurzające, nie wiem czemu jest to trochę wkurzające. Dobra, wróćmy już do, do jakichś takich opisów, znaczy Dzisiaj w szkole stała się rzecz dosyć głupia. Otóż malowali nam ściany. Ja mam w szkole zwyczaj, że jak idę po schodach, no to się opieram po ścianę tak sobie wsunę, idę, idę, idę. Dzisiaj wychodziłem, no i oczywiście była ściana, to się opieram. Z tym, że do cholery nie było widać, że ta ściana była dzisiaj malowana. Cała kurtka jest do dupy teraz, bo czarna kurtka nagle stała się z jednej strony pomarańczowa. Hmm, oczywiście oddałem ją do jakiejś pralni chemicznej albo coś, czegoś takiego, no ale hmm, no ale nie wiem. Jutro będę musiał iść do szkoły. Yy, jutro będę musiał iść do szkoły w kurtce, jakiejś tacy, która nie wygląda za najlepiej, też, no jest średnia, jest normalna, normalna kurtka jak kurtka, ale no przede wszystkim palcem ich z niej nie wystają, znaczy dobra, jeden najdłuższy wystaje środkowi lekko, a tak to to nie za bardzo, no i będę trochę tak głupio wyglądał, no i to jest trochę wkurzające. Tak, mamy 4 minuty wkurzania się, nawet 4,5. No i koniec właściwie tego odcinka, zacznijmy to zakończenie, w końcu tutaj niech nam muzyczka to wszystko rozświetli. Tak, prawdopodobnie muzyczka już końcowa już w tle zaczyna lecieć, bo nagrywam tu tak a propos w czwartek i nagrywam to z dyktafonu. Z dyktafonu, bez mikrofonu zewnętrznego, więc może być a, gorsza jakość niż miała być, znaczy taka sama jak jest z szafy. Znaczy gorsza jakość jest niż z tego poprzedniego odcinka o Bonie. Znaczy, takie jak jest z szafy jest jakość, no ale po prostu Mikrofon łapie mi radio, nie wiem dlaczego, muszę zainwestować w lepszy, chociaż pewnie nie zainwestuję, bo ta jakość z dyktafonu jest chyba dobra, nie? Powiedzcie, jest dobra, jest dobra chyba, nie wiem, napiszcie w komentarzu. No ale łapie mi radio jak jest podłączony mikrofon, nie wiem czy to jest kwestia złej izolacji kabla, czy coś takiego, nie wiem, możecie mi wytłumaczyć, bo ja odpadam w tym momencie. Dalej. Co dalej? Więc jest z dyktafonu, dyktafon mam tak, dyktafon stoi sobie na Biblii, znaczy stoi, leży sobie na Biblii i jego część z mikrofonem jest podparta moją małą mp 3 żeby trochę był bliżej gęby, bo jakbym miał cały czas trzymać, to raz, że obudowa by czyszczała, bo ja jednak tą ręką trochę poruszam, a dwa, że byłoby dosyć byłoby dosyć no ręka by się męczyła i ogólnie no więc co, więc tyle jeśli chodzi o dektafon, dobra Słuchajcie, mamy nowego słuchacza, zaliczyłem nowego słuchacza, a właściwie słuchaczkę. Znaczy nie, nie zaliczyłem, nie zaliczyłem, nie zaliczyłem, nie zaliczyłem Skwara, nie zaliczyłem. Nie zaliczyłem słuchacza, w ogóle Skwara, ja, nie, z twoją żoną i ja zaliczanie, nic, Nic Skwara, nie słuchaj, wyłącz to, przesłyszałeś się, Skwara, wyłącz. A tak w ogóle na przyszłość, to ja w ogóle nie mieszkam w tak i w ogóle nie jestem, Krzysiek, nie słuchaj tego Skwara. Y Dobra, słucha nas, znaczy przesłuchała nas żona Square i juhu, kolejny podcast jak zaczął mnie słuchać. Czy nie zaczął, a pewnie przesłuchała jednego podcastu, odcinka, może Pani Dominice, nie pani, może Dominice się jeszcze zdarzy, bo powiedziała, że ta Domin że panią mnie zlinczuje, więc Dominice, może się to jeszcze zdarzy, ale ja się ogólnie cieszę, bo fajnie, że mnie zaczynają słuchać coraz to nowi ludzie. Jeszcze Martin może mnie, może mnie posłucha, bo kiedyś słuchał wakacyjnego, mi się zwierzył, ale chujowa była jakoś, no i musiał yy, przestać słuchać. Może teraz zacznie słuchać, może mu się spodoba. Martin, napisz komentarz, jak słuchałeś. No i ogólnie proszę Was o komentarze, bo z komentarzami ogólnie nie jest najgorzej. Dla mnie, odc... dla mnie jestem zadowolony, że jest 7 komentarzy. 7 komentarzy, Krzysztof ma banana na ryju. A jeśli chcecie sprawić, żebym był super, hiper, fajnie zadowolony, 15 komentarzy to jest to, 15 komentarzy to jest najlepsze, co może być dla mnie jako dla podcastera. Więc 15 komentarzy to jest moje marzenie, aczkolwiek zaczynam być szczęśliwy od 7 komentarzy. No i właściwie tyle w tym odcinku, nie wiem, czy dochodzę do końca muzyczki, czy nie, no bo nie kontroluję teraz nad tym, będę się uczył kontrolować, bo zwykle, gra... zwykle wiedziałem mniej więcej ile ilestrstwa, no ale właściwie tyle. No to co, mówił Krzyszmen, do następnego razu, cześć.